Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Maria Fordena I Paweł Zieliński. Liban pod ostrzałem. W wyniku wybuchu miny Pułapki ranny został polski żołnierz. W innym miejscu misji Unifil została ona zaatakowana rakietami. Najpierw występ na konferencji konserwatystów SIPAK, potem spotkanie z Polonią. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Kamil Stoch pożegnał się ze skocznią narciarską. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców zakończył karierę. Polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone, przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To pokłosie wybuchu miny pułapki pod pojazdem Wojska Polskiego. W wyniku tego zdarzenia niegroźnie został ranny podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze wracali do bazy, jeden z pojazdów został uszkodzony w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, a jeden z naszych żołnierzy odniósł niewielkie obrażenia, został mu założonych kilka szwów na głowie. Żołnierz przez cały czas był przytomny, nie stracił Świadomości. Został bezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona mu została ta pierwsza pomoc medyczna. Przekazał nam rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. I dodał, że o stanie poszkodowanego na bieżąco informowani są prezydent i wicepremier szef Monu. Wszyscy uczestnicy feralnego patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Na, a w Libanie jest coraz niebezpieczniej. Tymczasowe siły zbrojne ONZ przekazały, że na południowym wschodzie, tuż przy granicy z Izraelem, zginął jeden z żołnierzy, a kolejny został ranny. Do tragedii doszło po wybuchu. W pocisku nieznane jest pochodzenie rakiety, nie podano też jakiej narodowości są ofiary. ONZ wzywa wszystkie strony wojny na Bliskim Wschodzie do zapewnienia bezpieczeństwa personelu Unifil. Spotkanie z Polonią w Dallas to był ostatni punkt wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym przedstawicielom Polonii. Jesteście Państwo dzisiaj w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej. Tu w tym pierwszym rzędzie każdy z Państwa odznaczonych składa się na pewien obraz naszej narodowej wspólnoty i Polski. Odznaczeni byli wzruszeni. To jest coś specjalnego. Ja nawet nie mam słów na tą nagrodę. Jak dowiedziałam się, to ja zaczęłam płakać. To dużo znaczy. Wcześniej Karol Nawrocki wziął udział w konferencji konserwatystów SIPAC. Podczas wystąpienia przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił Sojuszu NATO. Zapewnił, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną, migracyjną i biurokrację Brukseli. Dziś publikacja obwieszczenia w sprawie maksymalnych cen paliw. Jutro obniżek można spodziewać się na stacjach benzynowych. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w Życie. To było ekspresowe tempo prac. W piątek ustawy przyjął Sejm i Senat oraz podpisał je prezydent. W sobotę pakiet przepisów został opublikowany w dzienniku ustaw. Kierowcy liczą, że przed świętami zatankują taniej, bo jak podkreślają nadal jest drogą.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 Wielkie emocje i historyczny moment. Konkursem skoków w słoweńskiej planicy Kamil Stoch zakończył karierę sportową w skokach narciarskich. Do finałowego skoku sygnał do startu dała Kamilowi jego żona Ewa. Wielu polskich kibiców nie kryło wzruszenia. Mega wzruszenie, no tyle lat z, z Kamilem i no co się kończy. Nie z bardzo że emocji, nie ukrywam, cieszę się, że miałam okulary, dlatego że łezka w ogóle się zakręciła. Już w trakcie skoku, przed skokiem, no i oczywiście po skoku, już na pożegnaniu. Kamil Stoch jest jednym z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Zdobył trzy złote medale olimpijskie, a także brąz olimpijski w rywalizacji drużynowej. Dwa razy kończył sezon z kryształową kulą, trzy razy wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. Do tego tematu wrócimy za chwilę w aktualnościach sportowych. W Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki Tydzień, który przygotowuje do świąt wielkanocnych. Wczoraj wierni święcili palmy na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. W wielu miejscowościach Polski zorganizowano konkursy na największe i najpiękniejsze palmy wielkanocne. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce konkurs odbył się po raz 67. W tym roku nie było rekordu. Najwyższa palma mierzyła 35 metrów i 80 centymetrów. Wykonał ją dotychczasowy rekordzista Andrzej Gorl, który w 2019 roku przygotował prawie 38-metrową palmę.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 Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Kamil Stoch zajął 30 miejsce na Mamuciej Skoczni w Planicy w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata, którymi zakończył sportową karierę. Trzykrotny mistrz olimpijski w pierwszej próbie uzyskał 193 metry, a w finałowej 190 po konkursie powiedział.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 Nie, teraz niech sobie będzie taki, jak sobie jest. Wygrał Norwek Marius Lindwig przed triumfatorem Pucharu Świata Słoweńcem Domenem Prełcem i swoim rodakiem Johanem Andre Forfangiem. Włoski kierowca Andra Kimi Antonelli wygrał na torze Suzuka wyścigą Grand Prix Japonii trzecią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i został liderem generalnej klasyfikacji. A jego rodak, tenisista Janik Sinner triumfował w turnieju w Miami. W finale pokonał Czecha Iżego Lecheckę w dwóch setach po 6-4. I tym wynikiem zapisał się w historii o szczegółach z Florydy Jan Pachlowski.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 Zachmurzenie będzie dziś duże i całkowite. We wschodniej połowie kraju może padać deszcz i tam też będzie najcieplej 10-12 stopni. Na zachodzie najchłodniej 6-7. Za to możliwe tutaj są przejaśnienia na pozostałym obszarze 8-10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1003 hektopascale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters, kolagen Cito firmy Reuters, na stawy kości, cere. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. W Szczecinku jakość powietrza jest zła, w Zduńskiej Woli dostateczna, na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. System elektroenergetyczny działa stabilnie, można korzystać z prądu bez ograniczeń. Jedynka.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 I 40Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam aneta zając. Reklama. Autopromocja.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio program pierwszy 14 minut po godzinie 6. Sygnały dnia.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 Częstobor, Dobromir, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, Lutobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr i Zozym. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Wschód słońca godzinę później w porównaniu z sobotą, to oczywiście po zmianie czasu, o czym przypomniał zegar w niejednej starej, poczciwej e, reni, gdzie trzeba przestawiać ręcznie. No i wyszło, że według starego czasu, to ja w radiu byłem, szanowni Państwo, jeszcze przed trzecią. My, wstający wcześniej, potrzebujemy troszkę więcej e, chwili, żeby się przestawić. Ten początek może być dla niektórych trochę trudny, bo może generować po prostu pewien rodzaj niewyspania, rozdrażnienia, może wziąć trochę mniej na siebie obowiązków, może trochę więcej spacerów, może trochę więcej aktywności fizycznej. Czy do świąt wszystko wróci do normy, do świąt wielkanocnych? Oby, bo to mało czasu, króca bomba, niecały tydzień, a tu tyle do zrobienia. Dobrze jest zatem zrobić sobie taki podział obowiązków. Odkurzam, wynoszę wszystkie śmieci, sprzątam łazienkę, toaletę, wszystkie pokoje. Żona tak naprawdę robi te wszystkie cudne smakułyki. Żona pewnie lepiej gotuje. Znaczy tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś, pomyślałeś i to wystarczy już, no. Kroję, o właśnie kroję sałatkę taką warzywną, Dobrze, obieram jajka. Wystarczy, wystarczy swoje już powiedziałeś. A jak u Państwa ten podział, szanowni Państwo? Podział przedświątecznych obowiązków wygląda. Ja, okna, mama Żurek, babcia Mazurek, jakoś tak to mniej więcej. Pierwsze święta, bez żadnej prensji, że tego sobie muszę odmówić, czy tamtego, spędzi zapewne Kamil Stoch, który już na sportowej emeryturze wczoraj oddał ostatni skok w swojej karierze.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 Prezes 22:139, 22.02. Wojciech Skrukiewicz będzie naszym gościem pierwszym w rozmowie dnia. Wojciech Skrukiewicz z PiSu, godzinę później o 8.15, Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Czytać będzie Karol Surówka. Już teraz zapraszam w jego imieniu. Karol pojawił się tuż przed godziną siódmą z przeglądem prasy i portali. 17 minut po godzinie szóstej. Ja nazywam się Daniel Wydrych. koniam się i zapraszam. I przypominam o numerze telefonu. 22 139 22 02. Za wysoki próg Tyle razy to słyszałem Z obcych ust W podświadomości klub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 Polski Radio. Program pierwszy, 20 minut po godzinie 6. 1. To jest radio. Czy ja już mówiłem, że zaczyna się najbardziej jajeczny tydzień w roku? No chyba jeszcze nie, ale Państwo pewnie mają tego świadomość. Ci, którzy yy, rzucali dzisiaj okiem na niebie, mogli zobaczyć Księżyc lekko nadgryziony w całości, czyli pełnia oczywiście w święta, czyli w ten świąteczny weekend, ten najbliższy. Wielkanocne potrawy z jaj mają znaczenie nie tylko spożywcze, ale także symboliczne, bo jajko oznacza się życie, rodzące się życie. No ale czy. Życie kur i jakość składanych przez nie jaj ma dla nas znaczenie, to sprawdzał Rafał Muniak. I tu znowu rodzi się pytanie, czy pierwsze było jajko, czy kura? U wielu osób rodzi się przed świętami wielkanocnymi także inne pytanie w związku z jakością jajka. Jak idę do sklepu, to rzeczywiście też staram się dość uważnie oglądać opakowania i sprawdzać, jak... Te kury, które nam zniosły jajka, były chowane. Tak, zwracam na to uwagę. Bo stan kur, od których pochodzą jajka, dla wielu osób ma też duże znaczenie. Moja mama hoduje kury, w związku z tym wesołe, szczęśliwe kury, które znoszą te jajka. Ja je osobiście znam, oglądam, doglądam, nie znam ich imion, ale generalnie wiem, gdzie są, wiem co robią, wiem co jedzą, więc jajka są świetnej jakości i ja jestem tego pewna. I przechodnie, których pytałem o to, gdzie kupują jajka, zgodnie mówili... Na tarczku. Na targowisku, tak? Tak, tam są panie... Ale do nich przychodzę stale, bo jest wypróbowane od wielu lat. Co takie wiejskie jajka, tak? To? Gdzie pani jajka kupuje? Na targu. Dlaczego na targu lepsze niż te lepsze sklepowe? Bo, bo wiejskie, z wolnego wybiegu wolę. A dlaczego? No są lepsze. Żółtka mają ładniejsze, w smaku są lepsze. Żyję, że tak powiem, na jajkach wiejskich, ale wiem od osób, które, że tak powiem, miały okazję inne zjadać, że jak im prezentuję takie jajka, to same mówią o tym, że jest różnica zarówno w kolorze, jak i smaku, no i pewnie wartościach odżywczych też. I to już jakieś zakupy na święta były? O tak, już były. Takie wstępne. Jednak supermarkety także mają się całkiem dobrze, o czym świadczyła liczba sprzedawców jajek na Gnieźnieńskim targowisku. Mówiła mi pani Ewa, która ze swoim staganem czuła się dość wyjątkowo. Tradycja wszystko zamiera. Bo A lubisz, nawet na targowisku jest palmę pani tutaj już tylko jedna, tak? Tak. Z jajkami. A kiedyś było nas przeszło sto. To pani nie ma konkurencji, może pani podnosić Ach, ceny? Niestety, super sami nas wykańczają. Ale pochodzenie jajek może też mieć znaczenie. i Ideologiczne zdradził mi na targowisku pan Zbigniew. Gdzie pan kupuje jajka? U rolnika. Kwestia przyzwyczajenia, ale też przeświadczenie, że one są zdrowsze niż w sklepie. No a poza tym od lat już kupuję u takiego człowieka, który jest jak gdyby, można powiedzieć, sprawdzone źródło. Dlaczego takie jajka, a nie ze sklepu, nie, nie z supermarketu? To wszystko dzieje się przez moje dzieci tak naprawdę, które zostały wegetarianinami. Córeczka nawet weganką. Jajka dopuszczają tylko skór z wolnego wybiegu. Zatem jest oczywiście ta ideologia, że kura więc i tak dalej, i tak dalej. Uwięziona kura znosi gorsze jajka? Nie, nie, nie. To nie chodzi o smak jajka, tylko chodzi o to, że ta kura jest męczona. Po prostu ja nie przykładam do tego swojej ręki, że ta kura tam jest w klatce. Ja się od niej jajka nie spodziewam. Pewnie świata przez to nie zmienia, ale z drugiej strony zmienianie świata rozpoczynamy od zmieniania siebie. O ta zdecydowanie jest szczęśliwa. Ta, którą Państwo słyszą. Po czym? Bo znać, że kura jest wesoła czy szczęśliwa. Ponoć zdrowe kurczaki są towarzyskie, ciekawe świata, mają wystarczającą energię, by swobodnie poruszać się po kurniku, wybiegu lub podwórku. Nie wiem, czy Państwo zwracają na to uwagę, ale w sklepach na jajkach są to oznaczenia. One się składają z kodu producenta na skorupce. To jest metoda chowu, kraj weterynaryjny numer identyfikacyjny, a także klasa wagowa, czyli tak SK, MK, LK i XLK. Pierwsza cyfra kodu oznacza sposób chowu, czyli tak 0 ekologiczny, 1 wolny wybieg, 2 ściółkowy, 3 klatkowy. Najwyższą jakość, czyli te najdroższe jaja, są te z oznaczeniem 0 lub 1. 20. 25. No, prawie dwadzieścia pięć po szóstej. I can still shut down the party I can hang with anybody I can drink whiskey and red wine Champagne all night Little sketch on the racks and I'm fine I'm fine But when I taste tequila. Wrote a t shirt, the same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, swimming on a Bible, baby. I'd never leave you. I remember how. Program pierwszy, 27 minut po godzinie Nie niecały tydzień pozostał, szanowni państwo, do świąt. Dobrze jest więc mieć jakiś podział przedświąteczny obowiązków. W kwestii pomocy mój mąż, lewa ręka do wszystkiego, co w kuchni, do sprzątania domowego, garaż, działka, auto, ok, ale do mnie. Dwa lata temu próbował mi pomóc posiekać warzywa na sałatkę. Gdy zobaczyłam, że idzie mu to tak świetnie od tej pory sałatka jarzynowa, a jest jej bardzo dużo niska, bo trzeba podzielić troszkę rodzinę, to już jest jego działka. Także mąż i sałatka jarzynowa będzie na pewno, a resztę oczywiście ja. Pozdrawiam. Garaż, działka, auto w porządku. Ale... a sałatka. sałatka. No ale skoro panu tak dobrze idzie krojenie sałatki, to może trzeba pomyśleć o kolejnym kroku. Czyli? Ja wiem, na przykład Mazurek. Nie, ba, ba. Chyba. nie, to, nie to, to, to już jest wyższa szkoła jazdy. Tu chyba bardziej chodziło o naszej słuchaczce, chodziło o to, pani Marzena bodajże, chodziło o to, że, że niektórzy tacy... Ja tak mam na przykład. Ja jestem kretynem kulinarnym, a jak żona poprosi pokrój w kosteczkę, o to to po prostu dosłownie to od Idealne, linii. O, od, ściany. Od, tak, to prawda. O. A u pana jak? A ja proszę pana w tym roku wyjeżdżam. Aha. I to wszystko przygotują I za formę. wszystko. Nie, no w ogóle. A, a co się będę? No dobrze. W takim razie do tych świątecznych, y, jeszcze do tego podziału świątecznych obowiązków wrócimy. Natomiast Błażej przynosi dobre wieści. O. I, dobre wieści, ale. W końcu. Dobre wieści, ale jak zwykle ja. Dobre wieści są takie, że mamy coraz więcej pieniędzy na kontach. Jak znika. Tak. Przynajmniej statystycznie. statystycznie, e, z, statystycznie jak wynika z, <głos> z danych Narodowego Banku Polskiego, na rachunkach bankowych e, Polacy mają już łącznie bilion 470 miliardów złotych. Bilion czterysta ale na tych takich, tak? E, tak, w Ponad bilion złotych jest hmm. na rorach, czyli na takich zwykłych rachunkach rozliczeniowo-oszczędnościowych, tam takich popularnych kontach. Reszta jest, na przykład, na lokatach Aha. czy na rachunkach oszczędnościowych. Natomiast no, większość tych pieniędzy trzymamy po prostu na kontach. I to. No ale na, Dobrze, to nie są oprocentowane. No właśnie, bo te pieniądze sobie tam leżakują, a jednocześnie z uwagi chociażby na inflację e, tracą. I oczywiście m, są argumenty mówiące o tym, że dziś lokaty są słabo oprocentowane. No ale z drugiej strony, czy lepiej jest mieć nic, czy 3% z lokaty? Warto no, sobie no, no ale tam jeszcze ten podatek, proszę pana Belki. No ale tak czy inaczej nigdy pan na tym nie traci. Nawet no tak. jeśli ten zarobek będzie niewielki, to zawsze będzie to nieco więcej Ty... niż... Wtedy, kiedy trzymamy te pieniądze po prostu na rachunku bankowym. Z tym, że myślę, że ludzie się po prostu no, trochę obawiają, bo, bo czas lokat, prawda? Bo jeśli no, chciałbym zarobić trochę na lokacie, to muszę zostawić na, co najmniej na rok albo dwa. Bo na tych miesięcznych, no to... No, jak to mówią, grosz do grosza i będzie, będzie kokosza. kokosza. No A dobrze. po Wielkanocy. 6.30. aktualności Paweł Zieliński. Polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone, przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To pokłosi wybuchu miny pułapki pod pojazdem Wojska Polskiego. W wyniku tego zdarzenia niegroźnie został ranny podoficer 12. brygady zmechanizowanej. Zostało mu założonych kilka szwów na głowie. Żołnierz przez cały czas był przytomny. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie. Zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa oraz wprowadza mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Niższych cen na stacjach benzynowych można spodziewać się już od jutra Drogo, drogo, by było taniej. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jej pierwszym punktem była wizyta w zakładach produkujących myśliwce F-35. Później była konferencja konserwatystów SIPAK, a na końcu spotkanie z Polonią. Jesteście państwo dzisiaj w istocie obrazem naszej ojczyzny. Kamil Stoch pożegnał się ze skocznią narciarską. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców zakończył karierę. Mega wzruszenie, no. Tyle lat z, z Kamilem i no coś się kończy. Nie bardzo że emocji, nie ukrywam. W swoim dorobku skoczek ma trzy złote medale olimpijskie, a także brąz w rywalizacji drużynowej. Aby przestawić zegar biologiczny potrzeba od kilku do kilkunastu dni. Tak eksperci mówią o zmianie czasu. Dziś jego skutki można odczuć w praktyce. Trochę możemy być w tym czasie nieco bardziej nadwrażliwi i wybuchowi. Ale zaletą zmiany czasu na letni jest dłuższy dzień i większa ilość naturalnego światła. To będzie sprzyjać poprawie nastroju. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda, przepraszam bardzo, to są pańskie kartki. Hmm. A czy co, gdzie? ja? Jak? Nie no, to są pańskie. Przepraszam, na A, emocji za tę swoją. Super, za te ponieważ, no za tę wybuchowość, ponieważ rzeczywiście my, wstający wcześniej rano możemy rzeczywiście odczuwać. Odczuł pan? Na zegarze. Na tym zegarze, którego nie przestawiłem Na swoim? Jeszcze nie wiem. Będę się musiał przekonać. Na tym zegarze, którego nie przedstawiłem, czyli w starej poczciwej ja reni. Nie Stara poczciwa Arenia pokazywa mi dzisiaj drugą 55. I co pan? Zdziwiony poszedł pan spać dalej. Ale Nie, no, zdążył pan nie Nie, przekręciłem kluczyk i, i wszedłem do radia. Jakoś tak. O godzinie. E, tak, godzinę później wstaliśmy. Wcześniej. Wcześniej. No, to znaczy, Wcześniej wstaliśmy. No tak, no tak. Znaczy nie, że razem? Nie, absolutnie nie. Paweł Zieliński, dzięki wielkie do i do A jeszcze jedno mhm. pytanie, proszę pana, Kamil Stoch, pańskim zdaniem. Tak. Jaka, jako przyszłość go może go oczekać? Będzie trenerem, komentatorem? Mógłby. Może być na przykład y, szefem Związku Sportowego. Czyli prezesem. No czy, często tak bywa, prawda? Ale przecież ten związek ma już prezesa. No, ale to by pan... <laughs> Jego czas też. I też utytułowanego. Dzięki wielkie. Dzięki do usłyszenia. W takim razie, szanowni Państwo, jeszcze w tej godzinie będziemy w planicy, a za godzinę to Andrzeja Grobowskiego zapytamy o Stefana Horngachera, który wraca do polskiej kadry. Zapytamy, bo wczoraj ta wiadomość pojawiła, no i właśnie pytanie, jako kto ma wrócić, czy jako trener pierwszy, czy jako trener drugi, czy jako może jakiś ekspert. 22 139 22 02 to jest numer telefonu do naszego studia, do sygnałów. Proszę no proszę w takim razie pomyśleć. Jaka przyszłość mogłaby czekać Kamila Stocha Państwa zdaniem? Trener, prezes, a może komentator? Zachmurzenie będzie dziś duże i całkowite. We wschodniej połowie kraju może padać deszcz. Tam też będzie jednak na cieplej 10-12 stopni. Na pewno Państwo odczuwają, ten początek tygodnia jest zdecydowanie chłodniejszy niż chociażby był weekend, gdzie miejscami termometry pokazywały 20 stopni. Dziś najwięcej 12, na zachodzie najchłodniej od 6 do 7. Tutaj więcej przejaśnień na pozostałym obszarze od 8 do 10 stopni. To jest Polski Radio. Program pierwszy i sygnały dnia i 6.34. Zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 30 marca, kalendarz jedynki jest pierwszym samochodem powojennym, który w Polsce był produkowany seryjnie, robiony na licencji rosyjskiej. Już to był samochód samonośny, rama była tylko szczątkowa. Możemy powiedzieć spokojnie, że jest to symbol PRL-u. W 1973 roku w fabryce na Żeraniu zakończono produkcję samochodu Warszawa. W 1945 roku urodził się Erik Clapton, wokalista, gitarzysta i kompozytor. Atramentem na cieniutkiej bibułce Zośka napisał rozkaz zaczynający się od słów odeszli od nas na wieczną wartę druhowie Janek i Alek i zakończony słowami Janku i Alku czuwamy i potrafimy pójść zawsze waszymi śladami rok 1943 tego samego dnia umierają uwolniony z rąk gestapo podczas akcji pod arsenałem Jan Bytnar pseudonim Rudy oraz postrzelony przez Niemców w czasie akcji Maciej Aleksy Dawidowski pseudonim Alek Pomysł, by do badania funkcji zastosować metody geometryczne jest polskiego autorstwa. Odpowiednia dyscyplina matematyczna nazywa się analizą funkcjonalną. Za jej twórcę uchodzi bez wątpienia najgenialniejszy matematyk Polski, w dodatku samochód. W 1892 roku urodził się Stefan Banach, wybitny matematyk, czołowy przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Zmarł w 1945 roku. Co mogłoby być, gdyby tej niefortunnej decyzji w Petersburgu nie podjęto? Alaska mogła być znakomitą bazą wypadową do niewyobrażalnej dziś ekspansji rosyjskiej w pierwszej połowie XIX wieku. W 1867 roku za równowartość dzisiejszych 108 milionów dolarów Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. Udało jej się stworzyć jednocześnie charakter, co w dramacie jest w ogóle sprawą zupełnie podstawową, pełnokrwistego człowieka, a jednocześnie typ. To, co nazywamy dulszczyzną, to uogólnienie właśnie jest podkreśleniem cech typu pewnej postawy wobec świata. W 1857 roku urodziła się Gabriela Zapolska, pisarka, aktorka i publicystka. Zmarła w 1921 roku. 22 139 2202. Ja jeszcze w kwestii podziału obowiązków przedświątecznych, Mój mąż robi idealną sałatkę warzywną, także sałatka zostaje dla niego i robi idealny żurek. Co jeszcze robi? Jeszcze potrafi posprzątać mieszkanie, ale tak po środeczku, tylko po środeczku. Kąty zostawia dla mnie. Tak to u nas wygląda. Pozdrawiam. Czyli sprząta tak zwany rynek, a powinno się raz, koło razu, raz, koło razu, raz, koło razu. Raz raz. Ciekaw jestem, jak wygląda taki podział obowiązków w Domu Państwa Stochów, bo zdaje się, to będą pierwsze święta w życiu Kamila Stocha, takie bez żadnej presji, że tego sobie musi odmówić, czy tamtego chodzi. Zwykle święta wielkanocne to już były po pucharze świata yy, yy, w skokach narciarskich. Tak czy inaczej, pan Kamil oficjalnie zakończył swoją karierę sportową po 22 latach reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, setkach zwycięstw, no i medalach na słowiańskiej Planicy oddał wczoraj swój ostatni skok. Jest kilka takich nazwisk polskich, które sławią naród polski na, na całym świecie. No i między innymi jest to nazwisko Stok. Kamil Stok jest dla Ciebie autorytetem? Dużym. Można powiedzieć, że te wszystkie medale osiągnięcia zdecydowanie autorytet do końca życia. A czym imponuje Ci Kamil Stok? Ma dyscyplinę, pracowity, po prostu wszystko, wszystko ma praktycznie. Panie i panowie, ladies and gentlemen, my damen on Oto Kamil Stok! Dziękuję. Cieszę się, że tu jestem i że widzę Was w tak dużym bronie. No Jest to miód na moje serce. Zapraszamy. Prosimy wziąć flamaster i złożyć życzenia panu Kamilowi, podziękować, dokończyć te cytaty, które są rozpoczęte, te zdania. Państwo widzę, całą rodziną się podpisują. Tak, staramy się. Cześć, jak masz na imię? Emilka. Emilka, ile ty masz lat? Siedem. Ty chyba jesteś najmłodszą tutaj fanką Kamila Stocha, co? Tak. Chcieliśmy podziękować Kamilowi za te emocje, które nam dostarcza przez tyle lat, także w sumie jesteśmy niedalekimi sąsiadami po Białej dunecy, daleko Zębu. Czasami go widujemy, no ale chcieliśmy podziękować i przyjechaliśmy na to zakończenie takie tutaj, no żeby to uczcić. Za to byście chcieli podziękować Kamilowi. Za tyle emocji, co nam dał przez tyle lat. Wspaniałych, bo jeszcze pamiętam nawet jak mąż syna na barana wziął uciec, już był większy i skakał w koło domu, biegał, jak Kamil wygrał. Gdyby po Kaszupsku e, tak podziękować e, Kamilowi Stochowi, to ja, jak to powiedzieć? Wszystkiego obelni go i do uzdrzeni. Kamil bardzo sobie dziękujemy. Dziękujemy, Kamil Najprzyjemniejsze jest u nas wielkanocne śniadanie, ale nie tylko podczas tego posiłku. Zamierzam spróbować wszystkiego, co znajdzie się na stole. Oczywiście w granicach rozsądku, chociaż czasem jest to trudne, bo na przykład moje dwie siostry pieką wspaniałe ciasto. Tak mówił swego czasu Kamil Stoch, który już na sportowej emeryturze. Za 20 minut, godzina 7. Program pierwszy i sygnały dnia 22 139 22 No cóż, panie redaktorze, a jak się nie umyje okien nie posprząta w domu, to co święta się nie odbędą? Damy radę jedni sprzątają, inni nie, jedni gotują dziesiątki kilogramów czy setki, inni. Bardzo mało i świetna wszyscy obchodzą po swoim. A oczywiście, panie Dariuszu, na tym polega wolność. Jedni, jedni tak, drudzy tak. No i co do tego podziału obowiązków, no to jest niezbędny wymóg. Jaki? Program pierwszy Polskiego Radia. No trzeba być w związku, żeby ten podział mógł być możliwy, czyli tak sprzątanie, zakupy, gotowanie. Jeśli jesteśmy w związku, wypadałoby się tym wszystkim podzielić i pytanie, czy to się udaje. A jeśli tak, to co spada na panów, co wpada na panie? Hmm. żona tak naprawdę robi te wszystkie cudne smakołyki a ja staram się ogarnąć te najtrudniejsze rzeczy pod względem jakichś sprzątania odkurzam, wynoszę wszystkie śmieci sprzątam łazienkę, toaletę wszystkie pokoje. Skąd taki podział akurat? Żona pewnie lepiej gotuje znaczy tego nie powiedziałem, no mogę jej pomagać o właśnie w sałatkach, w różnych tych kroję, o właśnie kroję sałatkę taką warzywną, obieram jajka. No mama jakby jest mistrzynią w kuchni, więc tata się w ogóle w to nie wtrąca a tata, tata jest po po prostu project managerem w domu. Wspomaga nas przy liście z zakupami. Sprząta. Odkurzaczem jeździ czasami, rzeczywiście zdarza się. Już teraz na dzisiejsze czasy to rzeczywiście coś tam próbuje się dołożyć, chociaż mama jakby nie bardzo mm. lubi, jak tata za bardzo sprząta. Nie został nauczony, bo to jest jednak pokolenie powojenne, więc nie został nauczony, więc jego sprzątanie po prostu nie jest Up to the standard. Nie jest efektywne. Badania z kolei wskazują, że następuje pewna zmiana, jeżeli chodzi o podział obowiązków domowych w związku. Chociaż nadal to kobiety spędzają czas przed świętami w kuchni, mówi Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Od 30 lat widzimy dużą tendencję do zmian w tym zakresie. Coraz więcej obowiązków wypełniają panowie i są też obowiązki, za które oni w większym stopniu są odpowiedzialni, na przykład za duże zakupy. Jeżeli chodzi o kobiety, one cały czas dominują w kuchni, to jest ich królestwo, a święta wyzwalają najróżniejsze emocje, których nie ma na co dzień. Mianowicie chęć celebracji, chęć bycia z rodziną, chęć popisania się pewnymi daniami, chęć spotkania z rodziną przy zastawionym stole i kobiety gdzieś wewnętrznie uważają, że one są za to odpowiedzialne i one są za to oceniane. Okazuje się, że mężczyźni może i nawet chcieliby wejść do kuchni, ale kobiety często im na to nie pozwalają. Nasze badania pokazują, że 70% kobiet lubi gotować. Może nie codziennie, może nie jakieś konkretne potrawy, ale rzeczywiście przebywanie w kuchni i gotowanie jest dla nich czynnością, od której się nie odżegnują. Ma święta i trochę więcej wolnego i możliwość pokombinowania, tradycyjne przepisy, wspólne przebywanie w kuchni. Kobietom w dużej mierze może już sprawiać przyjemność, szczególnie, że nie żyjemy w czasach deficytów i niedostatków na rynku to Wobec tego można rzeczywiście kupować półprodukty bądź gotowe produkty z tych, których nie chce nam się przygotowywać osobiście. Oczywiście dla niektórych to są bardzo wysokie umiejętności. Dla niektórych to jest przekazywane przepisy z pokolenia na pokolenie. Dla niektórych jest to wynaleziony przepis z internetu, którym chciałyby się pokazać, a wręcz z TikToka, który teraz króluje, jeżeli chodzi o pokazywanie najnowszych przepisów. Znaczy To jest bardziej partnerstwo. To nie jest tak, że żona jest, ma być kurą domową. Maja, a ja mam być władcą przed telewizorem. Warto jednak zawsze mieć pewność, że druga strona jest zadowolona z podziału obowiązków w naszym domu. Ja robię wszystko. Taki jest podział. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Po prostu tak się składało. I co, nie goni go pani do roboty? Już nie. I odpowiada pani taki podział? Nie. To co by pani chciała zmienić? Wszystko. I właśnie to robię. To co by pani chciała zmienić? Męża. Coś nam wydaje, że to mogą być ostatnie święta W przypadku tych yy, państwa Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda Gdzieś tak było Pytanie, szanowni państwo Bo tutaj wydawca krzyczy coś na temat zakwasu Pytanie, czy zakwas na żur albo na barsz To już za późno, gdybym chciał nastawić Czy akurat w sam raz Tak, żeby do niedzieli zdążyć Radio Program pierwszy i sygnały dnia i 22 2202 w sprawie jaj. Jesteśmy w gronie tych szczęśliwców, którzy posiadają swoje kurki. Mieszkamy w niewielkiej miejscowości, mamy swoje właśnie kurki. Znoszą jajka przepięknego koloru: seledynowe, błękitne, oliwkowe, szare. Jedna maranska znosi jajka brązowe. Pani Marzena jest wśród tych szczęśliwców, którzy posiadają szczęśliwe kurki. Ja nie znam tych barw, ale to brzmiało już jak gotowe pisanki. Mhm, no Gratulujemy. Prawie, prawie, nic nie trzeba robić, tylko od razu do koszyczka, prawda? Bo już są tak pięknie wyglądają, kolorowe. I to się tresuje tak kury, żeby tak znosiły? Tego czy to, to się nie, karmi odpowiednio? Tego to nie, chyba tak, chyba to. Jedno mogę powiedzieć, na podstawie badań, te jajka zniesione przez tak szczęśliwe kurki są zdrowsze. Tak pokazują badania, cytowane przez portal BBC, bo oczywiście pytanie, czy jajka są zdrowe, ono wraca co mhm. roku. Co roku wydaje się być inna odpowiedź na to pytanie. Ta i dyskusja się też zmieniała, pamiętam. Dyskusja się tam też zmienia. Tak, ile można, ile mężczyźni mogą tych jaj jeść dziennie, niektórzy nawet sześć dziennie. Było rozgraniczenie, no. tego nawet nie pamiętam. Wiem tylko, że co roku był inny wniosek. Czy można dużo, czy należy dużo, czy należy mało. Teraz najnowsze badania pokazują, że po pierwsze ma znaczenie jakie jajka jemy, to znaczy od szczęśliwych kurek z wolnego wybiegu zawierają mniej cholesterolu. Takie badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego naukowcy zdają się odkrywać zalety jajek coraz częściej, na przykład to, że zawierają luteinę, która pomaga trochę na wzrok, to, że pomagają przyswajać witaminy, więc najnowszy konsensus jest taki z umiarem. To znaczy, można, ale jako element zbilansowanej diety, tak radzą naukowcy. Tak, a psz... Czyli może, może te niejednoznaczne odpowiedzi są najlepsze? Tak, pewnie tak. A w przyszłym roku będą nowe badania i wtedy będzie, że jedz do woli. Tak. przez to... ten rok dwa razy zmienimy czas. Mhm. O, właśnie. właśnie. I pewnie później znowu dwa razy zmienimy czas. A pa... pamiętasz, bo swego czasu, pamiętasz, to ile lat temu było się... Przekręćmy zegarek. No. Do roku 2019. Tak. Młody, Karol Surówka łączy, o, się z młodym, obiecujący. Obiecujący, łączy się z młodym i obiecującym Danielem Wydrychem i cieszy się. Relacjonuje z Parlamentu Europejskiego, tak, że Europarlament przegłosował rezolucję i Europa jest za zniesieniem czasu zimowego i letniego. Ucieszyliśmy się i na koniec tylko powiedziałem, teraz kraje członkowskie muszą tylko dojść do porozumienia, który czas będzie obowiązujący Dość gdzie. Dość długo dochodzą. Drobnostka. No, i 7 lat dochodzą. Mm -hmm. Teraz e, cytuję portal NL News, który informuje o tym, że w tym roku mają być gotowe dodatkowe badania, które niektóre kraje członkowskie zamówiły w sprawie wpływu tego czy innego Aha. czasu na gospodarkę, na zdrowie obywateli itd. itd. Mm -hmm. Problem polega na tym, że różne kraje chcą różne czasy. Jedni chcą zostać przy zimowym, inne, tak jak Polska, przyletnim. To się rozkłada nieró nierównomiernie i zrobiłaby się taka szachownica różnych stref czasowych w Europie. I, I jak się problem. już zapoznają z tymi badaniami, to na pewno podejmą decyzję. Jedynka. Polskie Radio. Niezwłocznie i jednomyślnie. Niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Bez zbędnie, tak, zbędnie. Tak, o właśnie, bo to też jest taka właśnie definicja, co to znaczy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie w naszym studiu... Jeżeli niezwłocznie, to hmm. mniej więcej 20 minut, no to niezłocznie w naszym studiu pojawi się wicemin były wiceminister obrony narodowej z Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Skurkiewicz. A rozmawiać będzie Karol Surówka. To jest Polski radioprogram program pierwszy i sygnału dnia 6.53. Śpiewam Cię, smutek Twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę Ci, jerzyn na pociechę Czas każdy dzień Wszystkie Skąd jesteśmy my? Radiowa Jedynka. 655, to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Polskie Radio Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.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 Jadąca czwórką w stronę Zdorzelca czy też Świętoszowa jest transport gabarytów. Niestety spowalniająca całą autostradę do około 80 na godzinę. Więc może się robić sznur out. Sznur aut także na A4 w Małopolskiem. Odwęzła targowisko do okolic Wieliczki. Spory ruch mamy też na obwodnicy Krakowa w kierunku zachodnim. Tutaj korkuje się od zjazdu na łagiewniki do zjazdu na Tyniec. W Małopolskiem korek też na trasie 44 w okolicach Skawiny w kierunku Krakowa, czy też na trasie 75 z Brzeska do autostrady A4. Na dwudziestce z Egertowa do Żukowa również sporo pojazdów. Na S7 na południowej części trójmiejskiej obwodnicy powoli poruszamy się w kierunku Elbląga. Od węzła Gdańsk-Lipce do węzła Gdańsk-Port. Zatłoczone są również główne trasy w stolicy, czyli chociażby S8 w kierunku zachodnim. Spowolnienia zaczynają się za ulicą Głębocką, a kończą się pominięciu minięciu Wisłostrady. Powoli jedziemy też drogą, która prowadzi między S8 a Rembertowem. Na 50 c zwalniamy, jadąc w okolicach Sochaczewa, powolna jazda na pasie z Wyszogrodu do A2. Na S11 problemy napotkają ci, którzy dojeżdżają do Poznania ze Środy Wielkopolskiej. Między Środą a Kurnikiem jest blokada po zderzeniu busa z samochodem osobowym. Blokady mamy na 13 kilometrze ekspresowej jedenastki za węzłem Kurnik Południe. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. Mamy też korek i warto nie jechać przez okolice Kurnika, a przez samą Środę Wielkopolską. Mijamy środę, następnie Jarosławiec i przecinamy autostradę A2 kierując się do Poznania.